Prymasa. Minęła czternasta, tu program pierwszy polskiego radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Cała szóstka nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w gmachu instytucji. Czy wszyscy podjęli pracę? O tym powie nasza reporterka. Piłkarski świat żegna Jacka Magierę. A jeszcze dużo przed nim było, no ale to już jest skończone. Astronauta Sławosz Uzeński-Wiśniewski z tytułem doktora honoris causa warszawskiej szkoły głównej handlowej. Sprawdzając prognozę pogody, transport, giełdy, systemy telekomunikacyjne działają dzięki systemom satelitarnym. Tak jak zapowiedzieli w komplecie, całą szóstką tuż po południu nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stawili się w swoim nowym miejscu pracy. Zostali wpuszczeni, są teraz w gmachu, choć wczoraj prezes Bogdan Święczkowski mówił, że do pracy dopuści tylko dwoje z nich, bo tylko oni ślubowali osobiście przed prezydentem. Sędziowie cała szóstka przyjechali jednym busem. Mają ze sobą zaświadczenia notarialne o złożeniu ślubowania. Mają wszystkie niezbędne dokumenty do tego, aby ich wybór i ich ślubowanie uznał prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. A co ten zrobi po tym, jak zobaczy takie notarialne pisma, tego nie wiemy. Możemy się spodziewać, bo taką procedurę prezes zastosował już wczoraj, że porozmawia z każdym z sędziów osobno, a potem być może spotka się z nami z dziennikarzami. A czy da im gabinety, biurka i przydzieli sprawy? Wczoraj mówił, że dla niego formalnie Ślubowanie złożyła tylko dwójka sędziów, Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska, i dla nich ma przygotowane miejsca pracy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ogromna strata dla całej polskiej piłki nożnej i dla naszej kadry zmarł Jacek Magiera, asystent selekcjonera Jana Urbana, wcześniej wieloletni piłkarz i trener Legii Warszawa, gdzie na bójsku grał razem z Markiem Saganowskim, który tak wspomina kolegę w Radiu RDC. Jestem w ogromnym szoku, żalu, że Jacek bardzo dużo dobrego zrobił już dla polskiej piłki, a jeszcze dużo przed nim było, no ale to już jest skończone. Szkoleniowca żegna też stołeczny klub, mówi redaktor naczelny portalu Legia.net Marcin Szymczyk. Naprawdę wyjątkowa postać, która zawsze o siebie dbała. Człowiek z zasadami, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste, z mądrymi zasadami. Jacek Magiera zmarł we Wrocławiu po tym jak zasłabł w trakcie treningu. Miał 49 lat. Kaczyńskiemu nie wyszedł Budapeszt w Warszawie, ale bardzo możliwe, że od niedzieli będziemy mieli Warszawę w Budapeszcie. Tak nadchodzące wybory parlamentarne na Węgrzech komentuje w mediach społecznościowych Donald Tusk. A pierwsze głosy Węgrzy zaczną oddawać już za niecałe dwie doby, a że nie ma tam formalnej ciszy wyborczej, rozpędzona rywalizacja o poparcie będzie trwała do zamknięcia lokali wyborczych. Także ta wojna plakatowa. Zjednoczmy się przeciwko wojnie. Tak głosi hasło z plakatów Wiktora Orbana, które zalały węgierskie ulice i drogi szybkiego ruchu. Przemierzając trasę z nadbalatonu do Budapesztu, praktycznie co chwilę natkniemy się na wizerunek węgierskiego premiera. Fidesz prowadzi też negatywną kampanię wymierzoną w lidera opozycji Petera Madziara, który zdaniem partii rządzącej sprzyja Ukrainie oraz Brukseli, a także zamierza wciągnąć kraj do wojny w Ukrainie. Opozycyjna TISA dysponuje znacznie mniejszymi środkami na kampanię, a tradycyjne media pozostają w rękach ugrupowanych które sprawuje władzę. TISA dociera do wyborców głównie za pomocą mediów społecznościowych. Budapeszt, Michał Makowski, Polskie Radio. Polscy naukowcy zdołali zidentyfikować pierwsze ofiary zbrodni wołyńskiej w trakcie prac w Późnikach na południowym zachodzie Ukrainy. O efektach prowadzonych prac ekshumacyjnych Aneta Łuczkowska. W zbiorowej mogile w Późnikach udało się znaleźć szczątki ponad 40 osób. Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego stworzyli genetyczne profile każdej z nich, mówi kierujący pracami zespołu profesor Andrzej Osowski. Mamy całą strukturę wieku, płci. Ofiar. I w tej chwili jesteśmy na etapie tak zwanego typowania, czyli mamy pierwsze osoby, które możemy uznać za zidentyfikowane. Jedna zidentyfikowana osoba pozwala odkryć tożsamość kolejnych. W Późnikach zginęły bowiem całe rodziny. Jesienią zamordowani Polacy zostali pochowani w bezimiennych obecnie grobach, ale to się zmieni. Na pewno w tym roku tabliczki z nazwiskami będą mogły się pojawić. W czerwcu ekipa profesora Osowskiego wraca do Późnik na poszukiwania drugiego masowego grobu. Aneta Łuczkowska. Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Drugi Polak w kosmosie, Sławosz Uznański-Wiśniewski, otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przeto ja ciebie doktorem honoris causa mianuję i ogłaszam, że zostałeś mianowany. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, żeby być tutaj przed, przed Państwem, dając, dając ten wykład. Czasem ciężko sobie nam wyobrazić, że kosmos uczestniczy w życiu każdego z nas. Astronaucie na uroczystości towarzyszyli przedstawiciele rządu, świata nauki, studenci oraz bliscy, rodzice i żona. Muzyczna niespodzianka dla japońskiej premier Sanae Takaishi zaskoczyli muzycy legendarnej grupy rockowej Deep Purple, którzy złożyli jej krótką wizytę. Zespół wrócił właśnie do Japonii na serię koncertów po raz pierwszy od 50 lat i znalazł chwilę na spotkanie z szefową rządu, która jest ich wielką fanką i miłośniczką heavy metalu, a sama jest perkusistką. W ramach wdzięczności podarowała perkusiście Deep Purple zestaw pałeczek wyprodukowanych w Japonii i z jej własnoręcznym podpisem oraz ze słowami: Jesteś moim Bogiem. Swoją trasę koncertową po Japonii Deep Purple rozpocznie jutro. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W pasie centralnym bardzo dużo rozpogodzeń i przejaśnień, a na południowym wschodzie możliwe miejscowe opady deszczu popadać może też na zachodzie Polski. 4 stopnie teraz na Podchalu, 7 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1007 hektopaskali. Jedynka Polskie Radio. Reklama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 Your Sarah. we care you grow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 Karburze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek mleko UHT wypasione 3,2% złoty 79 zł za litr przy zakupie 6 z apką kartą seniora Carrefour lub Payback oferta ważna do 11 kwietnia najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,98 dziękuję Basiu za wspólny spacer a teraz czas na szklankę litorsal senior i właściwe nawodnienie organizmu mm, nie przesadzasz? przecież nie ma upałów w naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok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 Kto wygra wyścigów o fotel premiera? Prorosyjski Viktor Orban, czy opozycjonista Peter Modior? Odpowiedzi w specjalnym programie w radiowej Jedynce. Pierwsze wyniki, analiza ekspertów, relacje naszych korespondentów ze sztabów wyborczych. Zapraszamy w niedzielę po 20. Michał Strzałkowski i Agata Kowalska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. To, to, to poszła Karolinka, powinniśmy śpiewać dzisiaj. No ale jaki ty jesteś pobudzony, bo w tym wczorajszym, Ach. fantastycznym wieczorze, który spędziliśmy w katowickim spotku, wyjątkowy ja obiekt pobudzony. muzyczny. Tak, to prawda. Jesteśmy Spodek. W... Aha, to jesteśmy jeszcze w Spodku. Tak, byliśmy wczoraj <głos> w Spodku na Onor Festival z Ulą, ale tu się tak dużo, proszę Państwa, dzieje. Poza tym, jesteśmy na Śląsku. Przemieszczamy się między Śląskiem, Zagłębiem, podróżujemy Błądzę, Ula mnie poucza, skręcam mnie te ulice, tę ulicę, wydłużam te podróż o kolejne minuty, ale pełen fascynacji, bo jesteśmy na Śląsku. Mamy piękne słońce, piękne studio, fantastycznych ludzi dookoła i dziś czujemy się trochę tak... Hmm. Jak? No Powiem jak? za chwilę. <głos> Older ulubione. No bo widzisz Marcinie, ja to czuję się dzisiaj tak, jakbyśmy to my przyjechali w goście. Ja wiem, że za chwilę pojawią się tu nasi goście. Za chwilę będziemy rozmawiać o ich planach artystycznych dokonaniach, o tym co wydarzy się za chwilę, co się wydarzyło. Będziemy rozmawiać Ale też, też o, o tym śląsku, mieście, o mieście, o regionie. Natomiast wszystkie osoby, które dziś pojawią się w studiu, mhm. to są osoby stąd. Tak. Ze Śląska. A ty też trochę jesteś stąd. Nie do z... końca stąd, ale z miedzy. No to teraz y, spójrzmy na reakcje osób, które są wokół nas. Jestem z Sosnowca. O, sygnał z, spada, so... spada, spada, spada sygnał, nie słychać nas teraz. <laughs> Ulekaczyńska. Marcin Wojciechowski z Państwem do 16.00. Specjalne wydanie folderu Ulubione. Przyjechaliśmy dzisiaj na Śląsk i to początek naszych tras. Biegłam przez ciemno las Mgła wisiała mi nad głową Tak do światła chciałam jak Skupiona ma Biegłam w taki czas Dziś poznaję świat na nowo Horyzont nie wygląda Własnym nogą, każdy krok do celu. Wydanie Fawderu ulubione dzisiaj z y, Katowic. Jesteśmy w siedzibie Radia Katowice i niby jesteśmy gospodarzami tego pasma, tego programu, tej audycji, jak Państwo wiedzą, spotykamy się codziennie, ale dzisiaj czujemy się trochę jak goście jednak. Y no i mamy doskonałych przewodników do godziny 16, tak właśnie będzie. Pierwsi już dotarli do naszego studia. Sama nie wiem od czego zacząć i od kogo zacząć, natomiast zacznę od tego, że mm -hmm. jeżeli serce radia bije na Śląsku, to bije także w sercach osób, które pojawiły się w naszym studiu. Ania Kajtoch, Kant pisarka, autorka poczytych kryminałów, nowa książka na koncie, fantastyczna bohaterka stworzona. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jest jeszcze on. Nie wiem, czy zaczniemy od głosu, zanim przedstawimy... Dzień dobry. Już wiadomo więcej. E, to ja. Miłosz. Witam. Czy można powiedzieć, że ambasador Śląska? E, można, no ja się staram zawsze reprezentować Śląsk godnie i podkreślać to, że mm, wspaniałe rzeczy nas tutaj budują i wspaniałe rzeczy zostają w człowieku, nawet jak musi być parę razy w miesiącu w stolicy i działać na zupełnie nowych mu płaszczyznach. Prowadzicie życie artystyczne? Ania pisze książki, pewnie jest trochę łatwiej. Ty jesteś artystą muzycznym. Mówią, że branża muzyczna to jest przede wszystkim Warszawa, to tam się załatwia najlepsze interesy, tam się występuje... Albo najgorsze. Albo najgorsze. To już za chwilę usłyszymy o tym. Dlaczego nie postanowiliście y, przeprowadzić się do, do miasta, gdzie... Które być może stwarza więcej perspektyw? Staliście na śląsku. E, to znaczy, akurat jeśli chodzi o pisanie, to myślę, że to nie ma większego znaczenia, Aha. gdzie się pisze. No ja, ja tak naprawdę potrzebuję tylko kontaktu z wydawcą, kiedy tam trzeba podpisać jakąś umowę i wtedy rzeczywiście mogę jakby podjechać do Warszawy, więc to, to nie ma problemu. Ale pisze mi się dokładnie tak samo w katowicach, jak i pewnie by, by mi się pisało w Warszawie, więc. No, pra, nie, to, nie, to, nie, ma to, nie ma to żadnego no, wpływu, gdzie a. jesteś, nie ma żadna aura, energia, a nastrój. Tak, no, powietrze. Jeśli, jeśli tak na to patrzeć, to tak. Tak, ale to najlepiej by mi się w ogóle pisało gdzieś pewnie nad morzem, albo w jakichś nie myślisz, wiem, ruinach wszyscy wiedzą, malowniczych. Wszyscy wiedzą, że w Warszawie twoich książek toczą się na Śląsku, więc myślę, że mogłabyś pisać o Śląsku, mieszkając nad morzem? Nad morzem? E, tak, ja, znaczy, ja bardzo chętnie bym w ogóle pisała o morzu. Ja bardzo lubię morze, tylko no, niestety mieszkam na tym drugim końcu Polski, więc do, do morza mam trochę daleko. A to, to jeżeli mogłabyś pisać o y, Śląsku nad morzem, to, to w drugą strony też to mogłaby To mogę pisać działać. o morzu o, o morzu tak, na Śląsku, być. ale jedną książkę już napisałam o morzu, tak? Mm, y Miłoż, Słucham. <głos> A u ciebie? <głos> Nie zamieniłeś. Wiesz co, ja jestem w y, drodze cały czas i mi się wydaje, że jeżeli mam się odnosić do jakichś takich moich korzeni albo miejsc, które mnie budowały i tworzą w moich oczach jakąś wizję świata tego tutejszego, to nie muszę w nich być, nie? bo to wiesz, to bym musiał po prostu chodzić z telefonem w tych miejscach, pisać pół zwrotki tu, pół zwrotki tam. Więc mi się wydaje, że 20, 30, a w końcu 40 lat, które tu spędziłem, już odpowiednio dużo zostawiło w mojej głowie obrazów, pamięci zapachowej i, i wszelkich innych takich emocjonalnych yy, fragmentów po które mogę sięgać, pisząc utwory. Jak zmienił się Śląsk od czasów, kiedy byliście bajtlami do czasów, w których teraz jesteśmy. Pytam, jako sąsiadka z Zamiedzy, Gorolka z Sosnowca, która często przyjeżdżała do tego miasta, do miasta, przyjeżdżała zobaczyć sztukę, kulturę, ale też zobaczyć bogate sklepy górnicze Państwa, i Marcin, Ula, Ula pokazywała mi wczoraj sklepy, gdzie przyjeżdżała, kiedy się robiła takie zakupy, których nigdzie Które? indziej nie było. Co to? Co, co, nie co wiem, czy to? mogę wymienić. No, najważniejszy dom handlowy no, tak. w, w no, Katowicach, no. tam pojechała. Jechaliśmy kiedyś z rodzicami w okolicach Dnia Dziecka i tam były pluszaki. Wiecie, takie prawdziwe uh -huh. pluszaki i Tato mi kupił psa pankracego, taki dywanik i to była naprawdę wielka radość. pokazałam też Marcinowi centrum handlowe meblowe, ale nie to, mm, o którym myślimy. Które. Nie, ja wiem, o którym mówisz. Takie no, stare, tak, stare tak, i tam kupowaliśmy biurko do No szkoły. to wszystko to się pamięta. To, to, wiesz co, ja pamiętam jeszcze takie dwa sklepy. Yy, jeden w ogóle, oba nie istniejące, więc mogę mówić domy handlowe. Jeden mm -hmm. się nazywa dom dziecka. Mhm. A drugi junior mhm. Teraz y, na juniorze chyba tylko neon Został już nie są Domu dziecka tak zwany Nie wiem kto to tak nazwał Dom dziecka został już chyba zburzony Na pewno został zburzony, bo to było przy super jednostce Teraz jest tam parking e, To był taki piętrowy pawilon kwadratowy e, I generalnie Na podstawie tych dwóch Na przykład nas, które teraz powiedziałem Można by y, z takiego zdjęcia Po prostu Można by najbardziej, najdokładniej udokumentować to, co się stało, przynajmniej z Katowicami, bo ze Śląskiem jest różnie, ale mhm. Katowice y, f, ja miałem 18 lat, to to był inny, inny, totalnie inny obraz tego miasta, inny świat, inne miejsce, inny dworzec, inni ludzie, y, in, jeśli, jeśli już spokój, no to też inny się pojawiał, będąc w centrum miasta, a, a teraz to jest zupełnie co innego. Ja sobie nigdy nie wyobrażałem, że na przykład mógłbym mieszkać w centrum Katowic, a Mieszkam w samym centrum Katowic. I... Nie czujesz tego, że to jest wielkie miasto? Czuję, ale czuję też, że to jest silne miasto mm. i to jest ważne. Ale w ogóle z poczuciem przynależności Ślązaków jest to jest, jakaś szczególne, to jest coś szczególnego. Nie znam regionu w Polsce chyba drugiego, gdzie ludzie, przynajmniej moi znajomi, przepraszam, tak bardzo nie czują się silni i związani z tym regionem i chwalą się tym, podkreślają, to tu nie ma czegoś takiego, a pochodzę stąd i stąd, ale mieszkam tu i tu, więc jakby trochę o tym zapominam. To poczucie przynależności jest bardzo silne, zgadzacie Anna? się? Wydaje mi się, że... Znaczy to też zależy chyba kogo się zapyta. To Wiadomo. Tak, dokładnie, ale wydaje mi się, że tak, że coś, coś rzeczywiście w tym jest, że Ślązacy mają takie poczucie. A co to poczucie jest? Poczucie przynależności. To znaczy ja jestem, ja jestem Śląska z, od, od, od dawna, w sensie jakby no moja rodzina jest Śląska, a mój dziadek jest, mieszkał na Nikiszowcu, więc takim bardzo charakterystycznym miejscu, które też zresztą trochę się zmieniło ostatnio. Ja bardzo żałuję, że w ogóle nie mówię po Śląsku, to, to, to, jest, to, jest, to, to jest mój straszny ból, a, bo, ja tą, bo ja tą moją Śląskość odkryłam stosunkowo późno, to znaczy to było tak, że u mnie w domu mówiło się raczej po polsku, znaczy w sensie rodzice rozmawiali ze swoimi rodzicami, czyli z moimi dziadkami po Śląsku, na przykład już ze mną i z moją siostrą mówili po polsku. U mnie dokładnie tak samo. Tak, i ja, i ja dlatego ja jestem bardzo osłuchana ze śląskim i bardzo dużo rozumiem, ale już sama, sam, sama nie bardzo mówię I tego, i tego naprawdę mi bardzo brakuje, bo tak jak mówię, w pewnym po prostu odkryłam tą śląskość i bardzo bym chciała być może bardziej śląska, <laughs> ale no je, je, jest jak jest. Wiesz co, ja zauważyłem w wielu osobach, które przyszło mi jakoś, nie wiem, poprzecinać się ostatnio przez moje wszelakie działalności medialne w, w, w miejscach, w których nigdy nie podejrzewałem, że będę działać medialnie. Parę osób takich, które ze Śląska pochodzą, znam je stąd albo wiem, że stąd są i dopiero gdzieś dalej, dalej po prostu ich drogi się przecięły ze stolicą, ze wszystkim i ja widzę po prostu, jak oni czekają często na to, żeby zobaczyć jakiegoś ślązaka i tak podkreślić. Bo my zawsze musieliśmy podkreślać, że jesteśmy stąd. No właśnie, o tym to miałem na myśli. Um, a z nami Miłosz i Anna Kańtoch. Um, nadajemy dzisiaj z Radia Katowice, które tak przy okazji w przyszłym roku kończy tak jak jedynka 100 lat. My kończymy w tym roku. My my w tym, tym, nie, nie odmładzaj się proszę, nic ci to nie pomoże. No, myślałem 99 to jednak inaczej. No dobrze, do rozmowy wrócimy za chwilę. Miejsce, ten hałas, Miejsc, gdzie nie ma miejsca dla nas I pisk, gdy ci źia z nim to co mieliśmy w planach Wszystko i nic Każdy dzień na kolanach krótki jak oddech, cichy jak błagania Specjał sprzedawania ściemu, brali mnie w ten przepiękny dramat Patrz jak upada ich świat popatrz jaki czy nie ma tam nas Już. zostać tu nie mamy szans Jak siły by kraściły, żeby wstać Wiatr niesie nam ból kroków w głębim roku momentu przed świtem za wybrem rok Kiedy poczuję spokój jak wszystkie bez w ulice school wyższego tempa, tam gdzie światło złoto zakręca pamiętam szybkie bicie serca i duchotę na małych koncertach to co niosłem i w rękach kładłem na pętlach w zwyczajny sposób bałem się budzić zawsze bałem przestać za wybrałem rok kiedy poczułem spokój kiedy poczułem wiarę, że starczy nam to co zostanie i że to wiele więcej niż mieliśmy w planie trzymać między nami gdy za linią stanę Tworzycie całość tego co widziałeś gdy próbowałeś się odbić od wybrałem rok kiedy poczułem spokój i ten kiedy upadł świat Na pamięć te słowa, listę tych, których będę żałować I kurw gdy leci się w tył, by tam znów zacząć od nowa Wszystko i nic Najpierw psuje się głowa, gdy nie umiesz chować złości do tego Tyle lat byłem gotów zmarnować dla czegoś tak bardzo marnego Patrz, ile puściłem z rąk, tylko po to, by nie być już tylko stąd Jak dom, który mogłem spalić do ziemi Razem z tym, czego tak bardzo nie chcemy Nie czuję tremy i strachu przed chwilami, których stąd jeszcze nie widzę Kiedyś się wszyscy kończymy jak nasze bezboku w ulicy. Miłość z nami w e, utworze i z nami w studiu w Radiu Katowice. Z nami także Anna Gańtoch, autorka kryminałów. Autorka kryminałów, których, których akcja dzieje się w dużej mierze na Śląsku, przynajmniej ostatnio twoja bohaterka, którą stworzyłaś, no, działa w tej części, e, czyli w Katowicach, a my dziś jesteśmy w Radiu Katowice. Zima poż e, pożegnanych to jest kolejna opowieść, kolejna e, historia e, kobiety, którą sobie wymyśliłaś na potrzeby swojej książki, ale nie takiej detektywki, i nie takiej pani prokurator czy śledczej, którą znamy z y, y, seriali kryminalnych, czyli wysportowana, młoda, rzutka kobieta, która. Proszę bardzo, mi już tak, dziękuję. zerknij sobie. <głos> Ale jeszcze nie do końca przeczytana, więc pożyczę Ci w nie mam okularów. Y, mogę ci pożyczyć też swoich chcesz? Nie, nie, nie. Nie, to nie zadziała. Y, Kim jest bohaterka twoich powieści? W, tym, w tej części kończy 80 lat. E, tak, to znaczy, to też, to też jest podchwytliwe pytanie troszkę, ponieważ ona w każdej części jest troszkę kimś innym. E, Napisałam cztery książki o tej bohaterce i dwóch jest już na emeryturze. To jest właśnie druga, druga książka, w której ta bohaterka jest emerytowaną, byłą, najpierw milicjantką, a potem policjantką, a, no, która rozwiązuje różne zagadki, można tak powiedzieć. Krystyna Lesińska. Krystyna Lesińska, tak jest. A ja tutaj widzę, że Kri Krystyna Lesińska ma młodego sąsiada o wspaniałym imieniu Miłosz. <grystanie> tak, wychwyciliśmy, to, wychwyciliśmy <grystanie> to już To nie wcześniej. jest przypadek, że my tu jesteśmy razem. <grystanie> Bardzo fajnie. Nie ma przypadków na Śląsku. No. Ale to była ta inspiracja. Dziękuję, dziękuję. dziękuję. <grystanie> Chyba z czym, raz, z czym tym razem się mierzy? Jakie, jakie przygody przeżywa? Co jest punktem wyjścia? Co, cię, co, co w ogóle zainspirowało cię na do napisania tej książki? Czy to było jakieś wydarzenie, o którym słyszałaś? Czy y, historia, która pojawiła się w twojej głowie? E, to znaczy, cała ta książka wzięła się od takiego pomysłu, że wyobraziłam sobie mhm. taką scenę, że no, mamy młodą kobietę, która idzie przez las y, mhm. sama a, i ktoś ją filmuje od tyłu to po prostu filmuje to, jak ona idzie przez ten las. I jest taki krótki film, nie wiadomo, kim jest ta kobieta, nie wiadomo, gdzie ona, dokąd ona idzie, nie wiadomo w ogóle, gdzie, gdzie to się dzieje, czy to jest Polska, czy to jest jakiś inny kraj. Nie wiadomo, czy tej kobiecie grozi jakieś niebezpieczeństwo, no bo wiadomo... Ktoś ją filmuje być może bez jej zgody, być może to jest faktycznie jakiś stalker. Natomiast no, niekoniecznie. I wyobraziłam sobie taką właśnie sytuację i wyobraziłam sobie, jakby ktoś zareagował na przykład, gdyby obejrzał taki filmik powiedzmy w sieci albo, albo przysłany na maila. I tutaj właśnie mamy w książce taką sytuację, że właśnie ten młody sąsiad, o którym już tutaj była mowa, dostaje po prostu taki filmik i zaczyna sobie myśleć, że być może ta kobieta jest we, właśnie w niebezpieczeństwie. Być może właśnie ktoś chce jej zrobić krzywdę a, i prosi o pomoc Krystynę. I od tego się zaczyna cała akcja. A ta pierwsza scena, ta kobieta w lesie, to przy okazji pytanie, jak rodzą się twoje, pierwsze sceny w twoich książkach. To, to się gdzieś wydarzyło, gdzieś to zobaczyłaś, podpatrzyłaś? Ech, nie, to po prostu w pewnym momencie pojawiło się w mojej wyobraźni, potem długo szukałam miejsca, gdzie by to mogło właśnie dziać. E, tym, razem, tym razem trochę wyjechałam poza, e, poza Śląsku, bo, bo to jest niedaleko Legnicy. A Więc ja, ja jakby trzymam, staram się trzymać południa Polski, natomiast to nie zawsze jest, jest Śląsk, taki po prostu Śląsk. Natomiast no, Krystyna nadal mieszka tam, gdzie mieszkała, czyli dokładnie w tej dzielnicy, w której ja mieszkam, czyli na Janowie, więc mhm. tam też częściowo akcja się rozgrywa. Zastanawiam się, czy w twoim przypadku, no bo wiesz, ja nie piszę kryminałów, Marcin nie, natomiast chętnie je czytamy, ale zawsze zastanawiamy się, jak wygląda konstrukcja takiej książki, no bo przecież to nie jest tak, że siadasz i piszesz, piszesz, piszesz, piszesz, no, jakiś schemat chyba kryminału musi być. Czy zdarzyło ci się kiedyś do końca nie wiedzieć, kto zabije? A Albo kto będzie ofiarą? Starzyło mi się nie. Natomiast starzyło mi się zmienić zdanie. To znaczy miałam sobie wymyślonego mordercę, napisałam prawie całą książkę i gdzieś tak na 10% przed końcem pomyślałam sobie, okej, okay, ale w sumie tak naprawdę te wszystkie tropy, które ja tam rozrzuciłam, to pasują też do innej osoby. A Dokładnie tak samo i tak naprawdę ta osoba byłaby po prostu lepszym mordercą i zmieniłam to. A co takiego stało się z tym mordercą zakładanym? Polubiłaś Zakładany, go? Czy... Nie, był niewinny. A czy czytelnicy sygurują ci czasami ciąg dalszy? E, to znaczy akurat y, w przypadku zimy było tak, że no, czytelnicy pytali o to, czy będzie ta dodatkowa pora roku, bo wcześniej była wiosna, było lato, a była jesień. Z jakby tak naturalną koleją rzeczy czytelnicy pytali, czy, czy zima też będzie. Gdyby nasi słuchacze pytali, gdzie można książkę dostać, no to wiadomo, jest w wielu miejscach, ale mm. gdzie można tej książki posłuchać, to jest... Jedyne takie miejsce. Pory, pory, roku w radiowej. jedyce o 11:30 Również mogą państwo słuchać tej książki. Anna Kańtoch-Zima pożegnany. Anna dzisiaj z nami w studiu w Radiu Katowice. Miłosz, czy ty myślałeś kiedyś o tym, żeby napisać muzykę albo stworzyć utwory, albo stworzyć playlistę na zamówienie jakiegoś pisarza, tudzież pisarki? Stworzyć playlistę? Tak. To się no twoich, dzisiaj, twoich... Ta kiedyś się płyty składanki robiły. robiło. Tak. tak, albo oh. mixtape. Może być. Nie, nigdy o tym nie myślałem. Ale jeśli do ekranizacji będą potrzeby, to ja wchodzę w to rękami i nogami i ja odczekam od lat na taką fuchę. No Ale... to my trzymamy kciuki, bo może z tego spotkania w Radiu Katowice coś wyniknie ja nie. Siebie. Bałem się wspominać go Pierwszy poranek żyje Jakby nie zaszła noc Mrok ciągnie mi zapach swoim głosem Zostawmy ze sobą stąd, daleko jak tylko mogłaś Zostaw lęk, cichy dom, zapach łącz w zimnych ogniach, w włosach będę trzymał Twoją. Nie ma Cię, nie jestem sam Program pierwszego Polskiego Radia, który dziś gościnnie nadaje z Radia Katowice. Są pewne płyty, są pewne utwory i pewne projekty, które mogą powstać tylko i wyłącznie w tym mieście. Pieśni, współczesna antologia to jeden z takich projektów, jeden z koncertów, który odbędzie się już 20 czerwca tutaj w Katowicach. Finał. Trasy, tras i finał y, działalności artystycznej Miłosza w jednym? Nie, na pewno nie działalności artystycznej. Gdzie tam? Nie. To jest y, podsumowanie pierwszych dwóch tomów pieśni. O, można tak powiedzieć. Taka antologia, czyli zbiór tego, co się udało dotychczas, zbiór też tego wszystkiego, co po drodze wymyśliliśmy z tymi utworami, rearanżując je na potrzeby wydarzeń na żywo i jednocześnie szansa na to, żeby w takim no, światowym pudełku produkcyjnym je zaprezentować, bo graliśmy to w bardzo intymnych, cichych, fajnych, ciepłych, ciemnych miejscach, ale ze względu na to, że nas jest naprawdę dużo na tej scenie, bo to jest 130 osób prawie, wow. to tam już się nie zmieści nic, jeśli chodzi o multimedia, tam jest też, jeśli chodzi o oświetlenie, to Piotrek stawał na głowie i robi to świetnie, ale tutaj mamy naprawdę... Takie, takie wrażenie, że tylko wyobraźnia nas ogranicza, nasza i, e, i możemy zrobić wielkie rzeczy dookoła tych utworów. Mamy pomysł na to, żeby ten koncerty dwa w sumie, bo to są dwa koncerty koło siebie, zagrać trochę inaczej niż zawsze, trochę, trochę w innej kolejności zagrać utwory i opakować to po prostu. No, zaprosiliśmy do tego najlepszych ludzi w tym kraju, z którym już współpracowaliśmy i to będzie wyglądać niesamowicie brzmieć, niesamowicie e, no i będzie. Mi się wydaje to niesamowity wieczór. Powiedziałeś, że miejsce, w którym się to odbędzie, to jest e, takie miejsce, które pokazuje, jak zmieniają się Katowice. Jak... Taka wizytówka, no wiesz. No, to, I to bardzo pokazuje. Poprzedni obiekt, na którym GKS Katowice grał i ten. No to, to jest była ziemia. Mm. Na scenie pojawią się między innymi Krzysztof Zalewski, czyli artysta, którego słuchaliśmy tak przed momentem. Będzie Igo, będzie Ralf Kamiński, Jakub Józef Orliński. Mm -hmm. Bo? Bo co? Zaprosiłeś go bo? No nie, zaprosiłem go już dawno, nie zna pierwszej części. E, ja uwielbiam Kubę, strasznie... Dobry przelot ze sobą złapaliśmy przez te lata współpracy w sumie już, bo to mija pięć. Mm -hmm. e, w, on mnie zapraszał do swoich projektów, ja go do swoich. Czasami są nawet takie ukryte jego partie wokalne na moich y, poprzednich płytach, o których nie piszemy nigdzie z przodu, żeby było ciekawiej. Takie, takie shadow featuringi, jak to mówimy. I i to ciężko jest się wstrzelić w terminarz tego, tego zacnego polskiego kontratenora, jak nie celuje się w datę za 6 lat. A my to tak zrobiliśmy za rok i się wszystko poukładało tak, żeby on 20 czerwca był z nami. I będzie. I to chyba jest najlepsza zapowiedź tego co się 20 czerwca, 20 czerwca będzie dziać w Katowicach, bo, bo jeżeli Kuba znalazł termin, on będzie, to znaczy, że to jest naprawdę wyjątkowy dzień i, i wyjątkowe rzeczy się podzieją. Będziesz też gościł na scenie Natalię Schrader, z którą Oczywiście, że teraz tak. w jednym z programów muzycznych w tak Be Music, gdzie przyglądacie się, gdzie szukacie młodych muzycznych talentów. W jakiej kondycji jest młoda polska muzyka? Świetnej. A jak brzmi Śląsk dziś? O Jezus, yy, eklektycznie. Wiesz, bo ja myślę cały czas o, ty, o tych yy, latach 90. -tych, o Rawie Blues, o odjazdach, które odbywały się w Spodku. Ja pierwszy raz zespół zespołem Cure obejrzałam właśnie, no tak. właśnie w Spodku. Yy, teraz chyba dużo więcej jest możliwości, dużo więcej brzmień. Wiesz co, jasne, że tak, bo tak jest generalnie na całym świecie. Yy, jest krótsza droga, o wiele krótsza droga od pomysłu do jakby... Dystrybucji i premiery utworu, bo to można zrobić w zasadzie w parę godzin w domu, z zabiurka, bez wydawców, bez mediów, poza swoimi social mediami, więc to jest naprawdę naprawdę zupełnie inny świat. Ale, ale w śląskiej muzyce, w tym wszystkim, co powstaje tutaj i co stąd jest jakby pokazywane dalej, e, słychać wpływ tego, jak ta scena w latach 90. i 2000., bo to zależy też od tego, kiedy twórcy się rodzili. No, mówmy się, ja miałem. 10 lat i byłem w środku lat 90. Mhm. i słychać, czym jest ten zbudowany. Raz, że to, co leciało w domu. Dwa, że to, co ja z tego rapu startującego w Polsce brałem na kasety, przegrywałem i w Okmanie sobie odsłuchiwałem na par w parku na owce. I w nich też to słychać. Są, są, są zespoły po prostu, yy, nie wiem, pochodzące z małych miejscowości, które brzmią jak Myslowic. I to Myslowic te 20 lat temu prawie, więc to jest naprawdę niesamowite. Są ludzie w rapie, którzy też są blisko klasyki, ale tej klasyki takiej bardziej związanej ze Śląskiem. No. A nawet w rzeczach, które robią ludzie już leciwi, jak ja to mówię, w moim wieku i wyżej, yy, słychać to wszystko, co i to jest śmieszne, co nawzajem robiliśmy przez ostatnie 20 lat i mi się wydaje, że u niektórych im dłużej to robią, tym głębiej do tyłu sięgają po to wszystko i słychać yy, w tej nowej muzyce, którą ciężko kategoryzować, ja tego w ogóle nie robię, bo nie lubię, słychać i bluesa, i rocka, i rap, i reggae ze Śląska, i elektronikę ze Śląska, i surfrock z zmysłowic. i wiesz, no po prostu to jest w nas, nie? Pięknie, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Aniu, mamy jeszcze dwie godziny luzu po audycji. Dokąd mamy jechać? Dokąd mamy iść? Myślę, że Nikiszowiec jest takim dobrym dobrym celem. Miłosz? Ja bym został w centrum, bo centrum jest naprawdę fajnym miejscem, w którym się bardzo dużo zmieniło. i Jest bardzo dużo takiego nowego feelingu katowickiego. A potem jest ładna pogoda. A ja jadę na Mazury. No najpierw pojedziemy na Nikiszowiec i albo połazimy po centrum. Pięknie wam dziękujemy. Miłosz, dziękujemy. Anna Kańtoch Zima Pożegnanych. No i koncert Miłosza już 20 czerwca. Byliśmy u nich w domu. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Pierwszy polskiego radia. Lubię, kiedy niebo jasne jest, gdy nie pada deszcz. Powietrze pachnie wiosną ładnie, tam. Jest cieplej z każdym dniem. Wiem wtedy, co. Na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 Reklama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 Radio Kierowców Patryk Bedliński zapraszam. Na no A1 problemy pojawiły się w okolicach Kutna, między wschodnim a północnym węzłem. Na 244 km stoi zepsuta ciężarówka i blokuje jeden z pasów. Na no A4 tymczasem problemy między węzłem Wrocław-Wschód a węzłem Brzezimierz. jadący w kierunku Opola, napotkają utrudnienia po zderzeniu trzech pojazdów osobowych. Zablokowany jest lewy pas. Na szczęście nikt nie został poważnie poszkodowany, a utrudnienia są na 178 km. Na no A4 problemy też za węzłem u Udanin napotkamy korek jadąc z Wrocławia w kierunku Legnicy. Na obwodnicy Krakowa też niestety trudno mówić o płynnej jeździe. Powoli poruszamy się między Balicami a z jazdem na Zakopiankę praktycznie w obie strony. Korek mamy przy wjeździe do Olkusza od strony Dąbrowy Górniczej na drodze krajowej 94. Korek też przy wyjeździe z Nowego Sącza w kierunku piwnicznej i zator na wjeździe od północy do Nowego Sącza w Wielogłowach. Korek na S1 z Dąbrowy Górniczej do Mysłowic, prawie 3 km zatoru na wysokości Porąbki. Zator mamy też na S1 przy węzłach Brzezinka, Brzęczkowice i Sosnowiec-Jęzor, tutaj w przeciwną stronę, czyli w kierunku północnym. I korkuje się już droga S86, ekspresówka prowadząca z skator do Sosnowca. Niełatwo przejechać także na północy kraju drogą S6 między węzłami Gdańsk Południe i Rusocin w kierunku Łodzi na S7. Tymczasem problemy występują między Modlinem a Płońskiem. 127 km to jest miejsce zderzenia trzech pojazdów osobowych. Tutaj na odcinku S7 zablokowany jest jeden z pasów. No i korki w Warszawie. Bardzo trudno wjeżdża się i wyjeżdża siódemką przez Łomianki. Podobnie S8. Korki w obie strony. Właściwie od Bemowa do Okolic Wisłostrady w kierunku Białego Stoku, a w kierunku zachodnim od okolic Łabiszyńskiej, prawie do alei prymasa.